Biorę się na to i na Także nawet najpierw się ja ciebie Zobaczmy Nawet ze mną, kurwa nie starzy. Ile razy zobaczyłeś Jaki prosty okazał się być człowiek tak, tak. Widziałem to wiele razy Różne rzeczy Ci Wiem, że słowo nie wyważył Ile razy zobaczyłem Jaki prosty okazał się być człowiek Ile razy? Było, Ile razy Ile razy Ile razy Nie rozumiem ja mam 29 lat Tylko masz dziewczynkę na świlę nie? Dlaczego? Słuchaj, ja mogę iść przez Mogę iść przez nie? bądź miła Bądź miła Ale jestem ok I... Co? Majce to, Majce Maję tą, Maję tą. Ja mówię prawdy A? I znowu Polska ludowa. <laughs> Pamiętaj, wyjść człowiekiem to nie znaczy wyjść tam takim czy takim Myś tu, w środku, kim ty jesteś, a po drugie, zero, o, zero, zero! Trzeba mi, kurwa, duch, ci kurwa, duchnę, że kurwa, chłuszyści. Fala. Nie, a takie teksty puszczasz normalnie zszawać. Ja jestem rozczelna, potrafię, wiesz, muszę we w zajebać, wiecie? nie mnie nawet, ci kurwa uderzę. Narkotyki, ej! Nigdy życzę, nigdy życzę, nigdy życzę nie było Nie było, nie ma, nie będzie! Nie no, było, nie będzie! By, szanuję Ja nikogo nie szanuję Szanuję tego, kurwa, kto mnie szanuje Taka w nęgę skurde, a chuj, kurwa Bombki, strzeli, kojki, kurwa nie ma! Kurwa nie ma! Uff! Taka jest prawda takie jest życie Nie <głos> <głos> ma. A skąd ja, mieszkasz? Kurwa, nie stąd. Kurwa, ja, kurwa, mam takie ładne mam... Nie ma szans, bo myśmy wachonych... nie, nie ma. Możemy je zmoknąć. co? Jakaś się kurwa Holden, to się potrzewa, tak ja, tak? kurwa się Aha, co ten. ten. Dobra. to jest. Субтитры <свес> делал <свес> <свес>